Może jeszcze siusiu przed wyjściem? Nie, nie, dziękuję, no, nie. To jedziemy. Witam, witam Was, drodzy słuchacze. Spotykamy się po raz jedenasty w podcastowej kawiarence Papa Cafe. Miło mi was gościć, zapraszam do słuchania. Jedenaste spotkanie. Nowy rok i chciałem wam powiedzieć, że flegmatyczny prowadzący, odpowiedzialny za ostatnio poczyniony odcinek, nie pracuje już u nas i nie usłyszecie go dzisiaj. Cieszycie się, prawda? Dzisiaj będzie szybko i chyba krótko. Pożyjemy, zobaczymy albo pogadamy, zobaczymy. Na wstępie może kilka ogłoszeń parafialnych, jak ja lubię ogłoszenia parafialne, to znaczy informuję Was o tym i o tamtym, próbując zainteresować Was zaistniałym stanem rzeczy, czy tego chcecie, czy nie. Co tym razem? Zacznijmy może od bloga z podcastem, który znajduje się na www.łukasz.rzeszow.pl PL, no oczywiście bez polskich znaków, to dla tych, którzy zawitali tam tylko raz, zwinęli namiar na plik RSS i słuchają tych podcastów ściągniętych przez swoje iTunesy, czy Polcastery, czy inne agregatory RSS. Trochę tu, na tym blogu przemeblowań, ale nie o tym dokładnie. A chciałem powiedzieć o ciekawej rzeczy, i tak z racji tego, że muzycznie podpieram się zbiorami Jamendo, czy Jamendo, nie wiem dokładnie jak to wymawiać. Sobie spolszczę to i będę mówił Jamendo. No ale tak, z powodu, że muzycznie podpieram się właśnie tymi zbiorami i przy okazji tych moich poszukiwań mm, do audycji, które robię, Znajduję więcej rzeczy, niż mógłbym, albo chciałbym tu Wam zaprezentować. I skorzystałem z takiej możliwości, jaką oferują. I z prawej strony, na blogu, z podcastem, pojawił się taki widget, w którym będą zmieniać się co jakiś bliżej nieokreślony czas płyty. No, będę starał się raz, raz w tygodniu. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jakąś ciekawą płytkę za prezentować, które będę chciał tam właśnie Wam polecić, albo w całości, albo takie, które no w moim odczuciu większość utworów z danej płyty jest godna polecenia i stąd pojawia się tam, gdzie się pojawiać będzie. No a Wy, drodzy słuchacze, możecie sobie w wolnej chwili zapoznać się z moim rozstrzelonym gustem, albo jak kto woli z jego brakiem. Co do samego serwisu tego muzycznego, to ucieszył mnie fakt, że ostatnio poczynili kolejny ukłon w kierunku polskich użytkowników i pod popularnymi albumami w danym tygodniu pojawia się teraz również zakładka ostatnie albumy, która to uwzględnia nasze rodzime produkcje. Chwali się to twórcom, chwali. Dzięki tej zakładce łatwiej trafić na, na właśnie coś polskiego. I tak na przykład patrzę sobie, a tu znajoma nazwa. Seven Nation Army. Znajoma, bo któż nie zna chociażby The White Strips w wykonaniu tego zespołu. Ale niech pozory Was nie mylą. Seven Nation Army nie zamieszkali w Polsce, nie postanowili nagrywać tu swoich albumów i w dodatku umieszczać ich w serwisie Jamendo na darmowej licencji. No i zaintrygowany, tak słucham sobie tych utworów, a później posiłkuję się informacją z wirtualnej Polski, że Seven Nation Army to polski zespół grający rocka alternatywnego, Cechą charakterystyczną muzyki zespołu jest połączenie ostrych gitar z seksownym żeńskim wokalem, przebojowe melodie oraz urozmaicone aranżacje. Przyznam, całkiem ok. Z tego co wysłuchałem, trzy utwory do znalezienia na Żamendo. Tylko zastanawiam mnie jedno: skąd pomysł na to, żeby podwędzić nazwę znanego w kraju i poza granicami zespołu, czyli Seven Nation Army. Chłyt marketingowy, tak? No ale dobrze, zróbmy sobie odpoczynek od mojego gadania, a wy posłuchajcie właśnie Seven Nation Army w tym polskim wydaniu. Wybrałem jeden z tych trzech utworów, które znalazłem i mam nadzieję, że hmm, przypadnie wam do gustu, nie przypadnie. Posłuchajcie i ocencie Sami, co na ten temat myślicie, a ja za chwileczkę do was wracam. Too sad, hurt so much Specjalista od mamutów. Słuchacie, papa, kafe. Dobra, dobra. Pytałem was ostatnio o plany sylwestrowe. No i przyznać się nie chcieliście. To może chociaż teraz się wyspowiadacie, co robiliście w tą sylwestrową noc? Co? Kto? Gdzie? I, i po co? I dlaczego w takim stanie? No piszcie w komentarzach, co robiliście w tą sylwestrową noc. Ja tym razem wybrałem Sylwester w wersji ciepłe kapcie. Ciocia że jak to usłyszy, to mnie zabije, że nie przyjechałem do Rzeszowa. No ale Sylwester w wersji ciepłe kapcie okazał się, jaki się okazał i wyglądało to tak, że rano zmajstrowałem sobie sałatkę ryżową, nanosiłem sobie drewna do kotłowni, żeby w piecu było ciepło, żeby to ciepełko Wkradało się później prosto w moje grzejniki. Na szybko nastawiłem obiad do piekarnika, czyli minimum roboty. Wszystko tak, żeby o godzinie 15 spokojnie usiąść wygodnie. No, powiedzmy, że ta godzina 15 to w rezultacie okazała się bardzo płynna, ale nie narzekajmy. Zmrok szybko obszedł z każdej strony moje domostwo. Na niebie wykluło się kilka gwiazdek i śliczny księżycowy rogalik uśmiechający się pod kątem w kierunku moich okien. Cudownie pomyślałem. Włączyłem sobie radio, tujeczka, top wszechczasów i rozpłynąłem się w muzycznych gąskach. Piotr Stelmach wypluwał między kawałkami słowa poskładane ze swoich przemyśleń z maili, które dostawał od słuchaczy i zapowiedzi związanych z topem. Ciepło, miło, przyjemnie. Czego chcieć więcej? No, na pewno znalazłoby się wiele takich rzeczy zdecydowanie w no, sylwestrową noc, ale nie ma co narzekać. W taki dzień starałem się nie być marudą i przyjąć wszystko takie, jakim jest. No, mając oczywiście na to odpowiedni wpływ. Postanowiłem w ramach nierobienia postanowień wejść w ten nowy rok z czystym kątem. Dlatego to już w południe do schłodzenia włożyłem wino musujące. Albo tak, Sylwester, szampan. Dla niewtajemniczonych szampan to tylko z szampanii, czyli z takiego regionu Francji. Albo szampan w Polsce to kosztuje 4 razy więcej niż najtańsze wino gazowane musujące. Także kupienie, raczej inaczej, kupienie takiego szampana francuskiego w Polsce, najtańszego, to raczej ciężka sprawa. Także my musimy już się liczyć z kosztem ponad 100 złotych. Nawet jakbym miał stówkę, na, to bym na bąbelki nie dał, bo bąbelki to zło. Czyli miałem winu musujące. No i to był początek czyszczenia konta, a w zasadzie taki akcent na północ, prawda? jak wybije już godzina 12, żeby wyszczelić korkiem w kierunku sąsiadów. No i dobrze. Dlatego wcześniej, przed tą 12, dużo wcześniej, postanowiłem zobaczyć, co zalega w zamrażalniku. I tam, kolorystycznie, w okolicach szpinaku wygrzebałem długo oczekujący na wspólne spotkanie dżin lubuski. O tym, że spotkanie było długie, długo oczekiwane świadczyć mógłby już fakt, że od dobrych kilku miesięcy ten rodzaj ginu sprzedawany jest w innych butelkach spotkanie niby przypadkowe ale przezornie w lodówce miałem przygotowanego szłepsa co by jednym i drugim zalać cytrynkę no ale o tym nie mówcie nikomu, bo, bo tak w zasadzie to zamiast cytryny powinna pływać limonka nie? dobrze Niektórzy narzekają, narzekają na, niektórzy narzekają na lubuskie wydanie tego jałowcowego specyfiku, który swoją goryczką miło prowadzi wieczór na odpowiednie tory. Mówią, że, a, że polskie, że, że siara, nierównująca się z zagranicznymi, aczkolwiek słabszymi odpowiednikami. A ja tam zawsze mówię, że polskie to jest, ma mieć te 40% i kropka. A w dodatku engine jest przystępny jak na dziurawą kieszeń cena całkiem niezła i to się chwali no i wystarczyło to żeby pobudzić moje kubki smakowe i przegnać mnie w kierunku barku co by zawczasu sprawdzić ile na tym kącie mamy do czyszczenia wszystko gotowe, czas spojrzeć w program telewizyjny z czystej ciekawości czy może jednak coś tam podporwie na tyle, że złapię za pilota, że, że znajdę coś dla siebie. Z góry odpadły wszystkie programy z cyklu Sylwester z jedynką, Sylwestrowa noc gdzieś tam, czy gdzieś tu. Po części z obawy, że nie daj Boże, w tą piękną, mroźną noc będę skazany na zderzenie się z konferansjerką w wykonaniu Agaty Młynarskiej, która to od dłuższego czasu podnosi mi ciśnienie nie mniej niż mojemu bratu. Sylwestrowe wydania programu też poszły na odstrzał. Filmowo odgrzewane kotlety, komedie, które już widziałem i niekoniecznie śmieszą. Chwilę wahałem się nawet przy wizji koncertu Foo Fighters. A gdyby jeszcze było mi mało, to specjalnie dla mnie zaśpiewałaby Amy Winehouse, ale jednak i tutaj odpuściłem. Chciałem się skusić na. Sylwestra, prowadzonego przez Mana i, i chyba przez Wasowskiego w VP Kultura, ale mm, a, zobaczyłem tam Grzesia Turnała w czapce tramwajarza i mm, no, nie, porywa, nie, porywali, nie porywali w tym Sylwestrze, więc odpuściłem w ogóle, bo stwierdziłem, że telewizję można zamknąć w tym dniu, i zresztą jak w każdym innym, prawda? Zostałem przy radiowej trójce i sukcesywnym czyszczeniu konta przed nowym rokiem. Przy rozmowach mniej czy bardziej chaotycznych, wizjach snutych na przyszłość, które po kolejnym i kolejnym kieliszku bywają bardziej odważne i bardziej mniej realne. No ale chyba o to chodzi, no, szczególnie w taki dzień. No ale żeby Was nie zanudzać, to powiem, że Sylwester w wydaniu Ciepłe Kapcie może być równie miły i przyjemny na pewno bezpie bezpieczniejszy niż odmrażanie sobie czterech liter na rynku jakiegoś większego miasta, słuchając hitów i kitów wyprutych z krtani dody, czy innego fila. No i w dodatku rano, pomimo tego właśnie czyszczenia konta, um, stałem całkiem, całkiem rześki. No. I był już nowy rok, w którym to kalendarz ma dziewiątkę od strony tyłka <grymne> ok polski podcast słuchajcie polskich podcastów czyli reklamujemy, reklamujemy zapraszam o, o, o, o. No, o. i wszystko jasne Proba mikrofonu Zaprasza Robert Kasling. This is Jordy Kit. Hey, this is, this is Walt, Walt Ribeiro. This is Tim Blaine. and whatever I Hi everybody, like, this is Neil Lockhart. Hi, this is Art from the Essentials. Päivää kaikille, minä olen Henri Hello, this is Joe from the Radio This is Strangers in Wonderland. Salut, c'est Matt Springfield dans l'émission Cruelty Free.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 a wy słuchacie Papa Cafe prosto z Ameryki no nie no, mo może, może z Polski no. polecam cześć i jestem, jestem słuchacie niezmiennie Papa Cafe a mówi do was kto? kto mówi? Papa mówi co przyniósł nowy rok? zamieniłem dzisiaj słówko z Maciejem i wnioski nasuwają się same z kurczę całkiem Sylwester w domowych pieleszach, wino w piwnicy, a niedługo to kurczę, co zacznę? zacznę robić na drutach. No i jak twierdzi prawdopodobnie jedyny podcaster z brodą, reklamując się jako jedyny, że z tego wszystkiego urodzi się nowy podcast. Druciane opowieści dziadka papy. I tak sobie myślę, czyli w tym roku zapraszamy na nową formułę podcastu. I już w następnym wydaniu Papa Cafe opowiem wam o węzłach początkowych. Rodzajach oczek, jakie druty zakupić najlepiej oraz, no nie wiem, wykańczamy oczka brzegowe. Będziemy dziergać szalik online. Oczka lewe, oczka prawe, oczka lewe, oczka prawe. Oczko zsuń, prawo, przerzuć. Będzie super. Zapraszam gorąco, robimy szalik w przyszłym tygodniu. A <śmiech> nie, a tak na poważnie to... Czekamy, aż mróz odejdzie, bo ostatnio oddaje mi ostro poparli jest tak zimno, że... Brr. No to czekamy, aż ten mróz odejdzie w najdalsze zakamarki globu. Gdzieś tam niech się schowa na, na tych arktycznych rejonach. Zrobi się ciepło i wyjdę z nagrywajką w świat. Zobaczymy, jak sprawdzi się taka forma biegająco-rejestrująca. Jest kilka miejsc które chciałbym Was zabrać te w takie słowno-dźwiękowe wędrówki. Może nie, są to jakieś wielkie metropolie, miejsca znane i odwiedzane przez rzesze turystów za paracikami rejestrującymi świat, jak leci. Mam jednak nadzieję, że są to miejsca, które warto odkryć z Wami i dla Was na nowo. No, ale dobrze, dobrze. Teraz może utwór, nie taki sylwestrowy, nie karnawałowy, chociaż karnawał właśnie wczoraj rozpoczęliśmy. Wczoraj? To no zależy kiedy tego słuchacie, ale rozpoczęliśmy karnawał. Coś z tym fantem trzeba będzie zrobić. No ale dobrze, kawałek, który słyszycie, pochodzi z płyty, którą polecałem ostatnio. Może jeszcze polecam, nie wiem czy zmieniłem ten widget na nowy czy nie spłyty, którą polecałem no i będzie to taki bardzo spokojny utwór No, i zrobiło się tak błogo i przyjemnie przez ten kawałeczek. Co jeszcze w nowym roku? Mam zamiar nie ustawać w biegu, jak to w tytule książki jednego z moich ulubionych pisarzy, czyli nie zarażać się tymi słabszymi odcinkami, czerpać radość z nagrywania mimo wszystko. Będą podcasty, będą wideokasty, no, czy jak kto woli, wodkasty w moim wydaniu to mogą być wódkokasty, nie? Jak już przykleiliście mi tą gębę człowieka mówiącego alkoholu w takich ilościach. A. Ostatnio mogliście zobaczyć właśnie, jak taka próbka wideokastu wygląda. Straszyłem Was tam swoją gębą i uspokajałem kojącym widokiem wina. Wina, którym mam zamiar się podzielić ze szczęśliwcem który wygra konkurs Konkurs, którego jeszcze nie ogłosiłem Ale jak rok długi i szeroki na pewno ogłoszę Na pewno będę chciał uchwycić w tym roku jeszcze więcej gościnnych głosów Może spróbować coś, czego jeszcze nie było Pytanie, co by to miało być jak się pojawi i ktoś sędziwy starzem w nagrywaniu stwierdzi, że tego jeszcze nie było, to właśnie będzie to. No to tyle z takich zapowiedzi. Ja szybciutko kończę, ale nic się nie martwcie. Czekam na wasze komentarze, a wyczekajcie na kolejne wydanie podcastowej kawiarenki Papa Cafe, która pojawi się już niebawem jak prawie co tydzień przed mikrofonem produkował się dla Was Papa. Mam nadzieję, że było szybciej, było żywo, było bardziej wesoło niż ostatnio i obiecuję, że postaram się tak właśnie flegmatycznie nie zamulać. Cześć, do usłyszenia.